Chciałem przedstawić streszczenie z konferencji d i l l e m b u r g a z h i c h z w a g e n a na której było rozważane Ewangelia Jana. Ewangelia Jana, Piąty Rozdział. Ja na piąty rozdział od 31 wiersza s z e g o w był rozważany do końca rozdziału A potem jeszcze szósty rozdział był rozważany do 21 wiersza Najpierw przeczytam ten piąty rozdział do końca Jeżelibym ja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 Którym Wy złożyliście nadzieję, gdybyście p o w i e m wierzyli Mojżeszowi, wierzylibyście i mnie. O mnie p o w i e m on napisał.、A、jeśli jego pismom nie wierzycie, jakże uwierzycie moim słowom? Na razie do tego miejsca. Chcę tylko nadmienić, że. Tam są te konferencje raz w Dillenburgu, raz w f i k e r s w a g e n na zmianę. I w ostatnim czasie, właśnie ten list Jana kolejno, raz w jednym miejscu, raz w drugim. Ewangelii, Ewangelii, Ewangelii przepraszam. Jana yy, kolejno po prostu jest yy, do przodu rozważane. Jest to ciąg po prostu, mimo że te miejscowości się dwie zmieniają. I właśnie teraz jest ten urywek. Yy, Rozważane od 31 wiersza. Ewangelia Jana pokazuje nam chwałę, w jakiej przyszedł Pan Jezus. Znaki, które mu towarzyszyły, objawiają, że Jezus jest Chrystusem. To wszystko pokazuje nam, że On sam jest życiem. Rozdział 5 od 1 do 18 wiersza pokazuje stan Izraela, w jakim się znajduje duchowo. o w ł a d n i ę t y przez szatana, przez grzechy, leżący całkowicie na ziemi, wręcz przykuty do tej ziemi, nie potrafi się podnieść na wyżyny nieba, bo nie chce zauważyć tego żyjącego pośród nich. Tymczasem Pan Jezus z własnej inicjatywy, z wyboru łaski, przychodzi do nich i podnosi do życia tych, których wybrał, tylko tę resztkę. Ale Żydzi tego nie widzą, bo są zaślepieni własnymi rzeczami, które pochodzą od Boga, ale się tego nie trzymają.、W、wierszu od XIX do XX wieku pan Jezus pokazuje swą zależność od ojca. Te wiersze pokazują tą ścisłą więź syna z ojcem. I jego jednakowy kierunek działania, harmonię i miłość oraz boskość Pana Jezusa. Od wiersza 21 pokazuje nam wszechwiedzę i wszechwładzę nad człowiekiem oraz suwerenność jego działania. Dalej od 26 wiersza widzimy, że Bóg Ojciec przekazał synowi wszelką moc nad życiem i teraz syn w łączności z ojcem. Może obdarzyć życiem każdego, którego zechce obdarzyć. Dalej ukazują te wiersze władzę nad śmiercią i to, że ojciec przekazał synowi wszelkie prawo do osądzania, jak żyjących, tak i umarłych. Lecz paniezus mówi, że on sam od siebie nic nie czyni, tylko w zależności i łączności, wypełniając wolę ojca, który go posłał. Od 31 wiersza jest opisane świadectwo Pana Jezusa, jakie wydaje przed Żydami, przed ludźmi, i on ukazuje, że Jego świadectwo jest wiarygodne, ponieważ to nie on sam świadczy o sobie. Ale widzimy w tym urywku Ewangelii Jana cztery świadectwa, które nam są ukazane. Pisma, które świadczą o Panu Jezusie, który przez te wszystkie rzeczy potwierdzał, że ten jest syn mój umiłowany. W pismach Starego Testamentu widzimy prorocze zapowiedzi przyjścia Pana Jezusa na Ziemię. I począwszy od Abla, który złożył wartościowszą ofiarę niż Kain, poprzez Abrahama, który nie upierał się przy tym, aby złożyć Izaaka, Józefa, który wyratował swój lud. Mojżesza, który wyprowadził lud z Egiptu i wiele innych zdarzeń, które są zapisane proroczo w pismach, które się wypełniły aż do świadectwa Jana Chrzciela c i i przyjścia Pana Jezusa na Ziemię. Świadectwo Pana Jezusa jest bardzo wyczerpujące i on sam mógłby świadczyć o sobie, bo mówił prawdę, ale on przypomniał Żydom, że nie musi się opierać na swoim świadectwie. Bo ci wszyscy zgodnie świadczą o nim. 33 wiersz, r o z w a ż a n e g o urywka, czytamy: Wy posłaliście posłańców do Jana, a on dał świadectwo prawdzie. Jan chrzciciel był tym wprowadzającym, a kiedy paniezus się objawił. Zostało złożone przez ojca i ducha świadectwo o synu, o baranku bożym. To Jan się wycofał, oddając całkowicie chwałę i pierwszeństwo panu Jezusowi. Ja nie jestem tym, za kogo mnie uważacie. Oto idzie ten, któremu nie jestem godzien, że myka rozwiązać u sandałów jego. Czytamy w Mateusza 3,11. Ja was chrzczę wodą ku upamiętaniu. Ale ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja. Jemu nie jest ten godzin e i sandał ó wnosić. On was chrzcić będzie duchem świętym i ogniem. o r a z pierwszy Jana, Jana pierwszy rozdział, Ewangelia a a j n pierwszy rozdział.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 25 wiersz. On był światłem gorącym, świecącym, a w y ś c i e chętnie do czasu radowali się Jego światłem. Jan-rzciciel całkowicie się oddał tej służbie, zwiastowania, dlatego jest tu napisane, że on był tym światłem gorącym, emanującym to światło Boże. Do czasu i chętnie go słuchali, ale kiedy się objawił Pan Jezus.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 Panie Zezus mówi, że dzieła, które wykonywał, pokazują Bożą Wielkość, wszechmoc i nieograniczoność w działaniu, a również przejawiająca się w tych dziełach miłość, jaką Bóg ma do nas, ludzi, grzeszników, pokazując przez to, przez te dzieła, że On jest tym ratunkiem, wybawicielem. Jeśli tu pokazana.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 Jak to sami widzicie, wiecie, przepraszam, gdy według p o wziętego z góry Bożego postanowienia i planu został wydany, tego wyście rękami bezbożnych ukrzyżowali i zabili. Wszystki s i wiersz, a sam ojciec, który mnie posłał, wydał o mnie świadectwo. Ani głosu jego nigdy nie słyszeliście, ani postaci jego nie widzieliście. Widzimy jeszcze raz podkreślone świadectwo ojca. Ani głosu jego nie słyszeliście. Gdy się Pan ukazał Saulowi, to tylko on słyszał głos Saulu. Saulu, dlaczego n i e prześladujesz? Pozostali nie rozumieli tych słów, Lub kiedy odezwał się głos z nieba, ten jest syn mój umiłowany, to niektórzy mówili, że zagrzmiało. Paniezus to wyjaśnia w 38 wierszu, ponieważ nie uwierzyliście w tego, którego on posłał. Ani słowa jego nie zachowaliście w sobie, ponieważ nie uwierzyliście temu, którego on posłał. Nikodem mówi: Takie znaki, jakie on czynił, nikt by czynić nie mógł, tylko Bóg. To jest świadectwo Ojca. Jaką wielką odpowiedzialność spoczęła na ludziach, którzy odrzucili tak wielkie świadectwo. W nim mieszka cała pełnia boskości. Kolosal 1,15.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 Paniezus też powiedział: Jeśli mnie nie wierzycie, to uwierzcie słowu, które głosiłem. Pan Jezus nawet to słowo stawia wyżej od siebie, ponieważ on wie, że ono pochodzi z ust bożych. Wiara powstaje przez zaufanie i przyjęcie wewnętrzne tego, co Bóg mówi. 2 Jana 9. Mówi, kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga. Kto trwa w niej, ten ma i ojca, i syna. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przezemnie. Tylko przez syna możemy przyjść do Ojca. Jeżeli odrzucili syna, to również odrzucili wszelkie słowo świadczące o Bogu. Dlatego Pan Jezus mówi, nie zachowaliście, nie wierzycie. Janaka 16, znamy ten wiersz, albowiem tak Bóg umiłował świat, że syna swego jedynego dał. Prawdziwa wiara opierał się na słowie, czyli piśmie, świętym. Obecność syna Bożego była tym testem, czy oni uwierzą tym pismom. 39 wiersz mówi: Badacie pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie. Ale nie po to, aby uwierzyć w Chrystusa. Nie widzieli w nich tej właściwej osoby. Jeśli ja wątpię w pisma Starego Testamentu, to nie jestem w stanie przyjąć pana Jezusa, tej osoby, która stanęła na ziemi. Kto szuka w pismach pana Jezusa, ten znajdzie w nich życie wieczne. Na początku już wymieniliśmy parę przykładów. Ale to nie jest koniec. Praktycznie każda ofiara testamentowa i wielu proroków wskazuje na Pana Jezusa. Dzisiaj mamy Nowy Testament i Ducha Świętego. Natomiast Żydzi tego nie mieli, ale Filip na podstawie pisma Starego Testamentu objawił Eunuchowi Chrystusa. To jest mowa o tym, jak Duch Święty posłał Filipa. Na tą drogę, po której jechał ten eunuch, wracając z Jerozolimy, i na tej podstawie uwierzył, i został ochrzczony. 8, 37, tak. Tak, tak. Łukasza Łukasza Witamy powiadam Wam tej nocy: dwaj będą na jednym łożu, jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony. Dwie m l e ć będą na jednym miejscu, jedna będzie zabrana, a druga pozostawiona. Dwóch będzie na roli, jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony. p A n Jezus pokazuje w tych przykładach, że nie każdy będzie zbawiony. Nie będzie to w jakikolwiek sposób automatycznie rodzinami, ale tylko ci, którzy właśnie przyjmą do swojego serca tę prawdziwą wiarę w Jezusa Chrystusa, przyjmą Jego ofiarę, tylko ci będą mogli być zbawieni. Ci, którzy uwierzą, s z c z e r y m sercem przyznają się do własnych win i do ofiary Pana Jezusa. p a n j e z u s mówi w innym miejscu: Jeruzalem, Jeruzalem, ileż to razy chciałem zgromadzić Ciebie jak pisklęta k o k o s a nie chcieliście. Pierwszy Piotra. 2, 4... Przystąpcie do niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. Izajasz 28, 16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 My możemy także wyciągać korzyści z czytania pis. Tylko wtedy, jak będziemy w nich widzieć Pana Jezusa w 41 wierszu r o z w a ż a n e g o urywka czytamy: Nie przyjmuję chwały od ludzi. Paniezus nigdy nie szukał chwały wśród ludzi. Kiedy chcieli obwołać go królem, to odszedł z ich oczu. On nie szukał chwały, która jest tylko chwałą ludzką i byłby wywyższony wśród ludzi. On oczekuje chwały, która uczci jego ojca, uczci dzieło, które ojciec dokonał przez syna. Abyśmy my również chcieli tak czynić, co tylko uwielbia Boga Ojca, a nie nas. W liście Judy XVI. Czytamy, że korzyści zlebiają ludziom, a Jezus pokazując uniżenie przed Ojcem, uniżenie przed ludźmi, aby przez to pokazać, że wszelka chwała należy się tylko Bogu Ojcu, Bogu stwórcy, panującemu nad wszystkim. Kiedy podajemy pieśń lub wiersz biblijny, czom. To czy my, my myślimy o tym, że Boga uczcimy, czy też z a b ł y s n i e m y przed innymi braćmi? Jak przyjdzie Antychryst we własnym imieniu, to wtedy ludzie go przyjmą, chociaż później on się objawi, kim naprawdę jest, ale to będzie za późno. 44 wiersz. Jakże możecie wierzyć, Wy, którzy nawzajem od siebie przyjmujecie chwałę, a nie szukacie chwały p o c o d z ą c e j od tego, który jest jedynie, który jedynie jest Bogiem? Jakże Wy możecie uwierzyć, którzy przyjmujecie tylko chwałę jedni od drugich? A nie czcicie Boga Ojca przez syna. Nie oczekujecie, że ojciec Was uczci, ale w chwale, w wieczności, poprzez życie wieczne, w oglądaniu Jego chwały i jego syna. 45. Wiersz. Nie myślcie, że ja Was będę oskarżał przed Ojcem, oskarża Was mojżesz, w którym Wy złożyliście nadzieję. Jest to mowa do przywódców religijnych, kto stawia się pod zakonem. Będą pod, przez zakon sądzeni, i to pan Jezus do nich mówi. Oskarża was Mojżesz. Jest inny, który was oskarża. Tu jest mowa o Bogu, który działa przez Mojżesza i przez niego dał im przykazania. Których nie chcieli wypełniać ani szukać proroczych zapowiedzi przyjścia Chrystusa jako Mesjasza. Mateusz XII.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 To są wiersze, które pokazują o tym, jak będą ich oskarżać inni. W piątej Morzeszowej, osiemnaście. 15 i 18. Piąta m o j z e s z o w a 18, 15. Proroka, takiego jak ja jestem, wzbudzi Ci Pan, Bóg Twój. Spośród Ciebie, spośród Twoich braci, Jego s ł u c h a ć będziecie. 18 wiersz. Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak Ty. Włożę moje słowa w Jego usta i będzie mówił do nich wszystko, co mu rozkażę. Żydzi nastawili się tylko na oswobodzenie od Rzymian. Danie im wolności, chleba, ziemskich rzeczy, ale oni nie chcieli być wyzwoleni z grzechu, swojej grzesznej natury. Dlatego nie mogli też być od tego uwolnieni. Do tego doszli tylko nieliczni ludzie. Tacy jak Abraham, Noe, Izaak, Dawid, którzy spojrzeli na te obietnice w duchu. Wyjaśnieniem tego wiersza 47. A jeśli jego pismom nie wierzycie, jakże uwierzycie moim słowom? Dalej przeczytamy szósty rozdział, od pierwszego wiersza do 21: Potem odszedł Jezus na drugi brzeg Morza g a l r i e l s k i e g o czyli Tyberiackiego, a szło za nim mnóstwo ludu.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 Panie, d o kogo pójdziemy? Mówią uczniowie. Ty masz słowa żywota. Drugi rozdział tej ewangelii pokazuje obrazowo brak wina. Szósty rozdział natomiast pokazuje brak chleba. Brak wina, to brak radości, brak chleba, tego duchowego pożywienia, ten beznadziejny głód, który może zaspokoić tylko Chrystus. Drugi wiersz mówi: A szło za nim mnóstwo ludu. Bo widzieli cuda, które czynił na chorych. Bo widzieli cuda, których dokonywał Jezus. I tylko to było dla tych ludzi tą podnietą. Wiersz. Wstąpił tedy Jezus na górę i tam usiadł z uczniami swoimi. Wstąpił na górę, z tej góry czyni cud, pomnożenia chleba. Gdy pan Jezus widzi tłumy, to on podniósł oczy i widział ich potrzeby. W dziewiątym rozdziale czytamy o tym ślepym. I pan Jezus również, gdy przechodził, ujrzał człowieka ślepego, i możemy to zauważyć, że znowu on widzi potrzeby tego człowieka.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 p a n j e z u s chciał przez to tylko uzmysłowić ograniczoność ich działania, ograniczoność człowieka i nieograniczoność Boga. On chciał tylko wypróbować wiarę uczniów. Możemy się z tego uczyć, czy my, widząc poważny problem, potrafimy Panu zaufać i złożyć się na niego. Takie przykłady były już w Starym Testamencie. Proka. Prorok Eliasz był u wdowy i mówił: Przygotuj mi mały placek, zaufaj mi, a wtedy mąka w garncu się nie wyczerpie i oliwy w bańce nie zabraknie. Tak samo tej oliwy na oddanie tego długu nie zabrakło, dopóki było w co nalewać. To jest takie praktyczne porównanie. Tylko daj te naczynia, aby Paniezus mógł w nie nalewać. Tak samo w naszym działaniu. Dajmy się użyć. Dajmy te naczynia. Te naczynia. Dajmy to mało. A Pan uczyni z tego bardzo wiele. Uczyni ten pokarm, z którego wielu, a nawet mnóstwo będzie mogło się nakarmić. W innych Ewangeliach widzimy, że uczniowie, jak gdyby wskazują Panu, że ten lud należy nakarmić. A tu widzimy w szóstym wierszu, że Pan wiedział, co ma z tym ludem uczynić. Wystawiając go na próbę. Łukasza widzimy tego syna człowieczego, który jest tym pokarmem, tym żywym chlebem z nieba i daje tego chleba dosyta, tego duchowego pokarmu, tyle, ile każdy potrzebował. Ósmy wiersz. Jest tutaj chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby. Lecz cóż to jest na tak wielu? Pięć chlebów i dwie ryby. Po ludzku, cóż to jest na tak wielu? Ale ten sługa Boży mówi: każcie im usiąść. Podobnie widzimy przy s k r z e s z a n i u łazarza. Kiedy ludzie mówią: Panie, już c u c h n i e ta niemożność. Ale Pan mówi, odsuncie ten kamień, wystarczy zaufać, a On ma moc to uczynić. W e w a n g e l i i Marka ten sam u rywek czytamy w grupach po pięćdziesięciu. Widzimy tu małego chłopca, któremu matka dała pięć c h l e b ó w i dwie ryby. I to na pewno nie były wielkie bochny chleba. To może były takie, takich małych pięć placków, dwie rybki. Ale możemy się też uczyć, że matka go zaopatrzyła i on znalazł się w pobliżu pana i mógł widzieć, jak pan z tego mało uczynił. Bardzo wiele. Jęćmień jest pierwszym dojeżdżającym ziarnem. Wskazuje na te pierwociny, na tą ofiarę pana Jezusa, która jest tym doskonałym pokarmem, który daje życie wieczne. Również widzimy to podobieństwo w tym, jak pan mówi do Żydów: Nie mojżesz dał wam chleb z nieba, ale ojciec mój dał wam chleb z nieba. Dziesiąty wiersz rzekł Jezus. Każcie ludziom usiąść, a było dużo trawy na tym miejscu. Usiedli więc mężczyźni i w liczbie około pięciu tysięcy. Każcie ludziom usiąść. Tu chodzi, aby uczynić odpowiednią atmosferę, w której będzie możliwe ten pokarm przyjąć. Od tego chłopca, który miał taką. Porcję dzienną dla siebie Pan uczynił tak wiele, że nakarmiło się pięć tysięcy mężczyzn. W ż y d o s t w i e nigdy nie podawało się ogólną liczbę wszystkich ludzi, ale zawsze wymieniało się tylko mężczyzn. Ale jest to dla nas oczywiste, że tam również mogły być żony, mogły być dzieci. Także ta liczba mogła znacznie przewyższać tą liczbę, która tu jest podana. Widzimy też to posłuszeństwo uczniów. Każcie ludziom usiąść i oni nie mówią do czego, przecież nic nie mamy dla nich. Jest tu napisane, a było wiele trawy. To oznacza, że mogli się rozciąść wygodnie, aby przyjąć ten pokarm. Dalej, pan Jezus wziął te pięć chlebów, to niewiele, i on to pomnaża w tak obfite błogosławieństwo. Widzimy też, że pan Jezus dziękuje, pokazuje wdzięczność Bogu Ojcu, zależność od niego. I dalej widzimy, że rozdał to uczniom. I oni dalej podawali. I ludź się nasycił. Pan daje wiele, żebyśmy się nasycili. a l e jeśli my nie będziemy gotowi do tego, aby to przyjąć, to będziemy głodni. Jeśli ja chcę mieć to błogosławieństwo, to muszę być w tym miejscu, gdzie Pan rozdziela na każdym zgromadzeniu. Bo nie wiemy, kiedy Pan szczególnie rozmnoży, abyś był szczególnie błogosławiony przez Niego. 12. Wiersz. A kiedy się nasycili, rzekł do uczniów swoich: Pozbierajcie pozostałe okruchy, aby nic nie przepadło. Aby nic nie było zatracone, znaleźli więc dwanaście koszów. To wskazuje na całość Izraela na dwanaście pokoleń że cały ten lud mógł być nakarmiony, gdy tylko będą w tym miejscu, gdzie jest Pan. Wierzch, wtedy ludzie ujrzawszy cud, jaki uczynił, rzekli: Ten naprawdę jest prorokiem, który miał przyjść na świat. Widzimy pana Jezusa jako syna człowieczego i widzimy, że ludzie mają przyjść do samego syna człowieczego, aby mógł dać im życie wieczne. Pokazuje to, to zdarzenie, że on. Nie tylko jest prorokiem, ale on jest Bogiem. Mieli poznać, że on jest tym świętym Bożym. Paniezus przerywa relację z tym ziemskim ludem, a pokazuje, że on jest tym zbawicielem świata. To widzimy w tym urywku dalszym. W psalmie 132,15 czytamy: Zasoby Jego hojnie p o b o g o s ł a w i ę ubogich Jego nakarmię chlebem. Jest to wypełnienie tego psalmu, właśnie to, co mogliśmy oglądać w tym urywku. XIV w i e r s z a widzimy, że ludzie ujrzeli ten cud. Ta chwała została przedstawiona w przeciwieństwie do tego, co ludzie się spodziewali. Chcieli go obwołać królem, a on odszedł od nich do małej resztki, do uczniów. Tym królem będzie. Tym królem będzie, ale nie teraz. Będzie w tym tysiącletnim królestwie. Teraz pan Jezus jest chlebem żywota. Kiedy widzimy te prorostwa, to pan Jezus nie mógł stać się teraz królem. Mateuszowi XIV widzimy również tą kapłańską służbę przed Bogiem. Przez te cuda i chodzenie po morzu pokazuje też tą boską stronę. Paniezus, boską stronę pana Jezusa, która go dotyka w taki sposób jak l u d z i Ta moc działania wiatru. Nie dotyczy syna Bożego. On spokojnie idzie po morzu. A kiedy stanął w łodzi, to łódź od razu przybiła do brzegu. Uczniom o ż e się zdawało, że jest za późno, że za późno przyszedł, ale to był ten właściwy czas. Kiedy Żydzi pytali Janachrzyciela, czy jest prorokiem. Czy królem, kim jesteś? Oni się spodziewali, że ten b o ż y Prorok będzie królem, ale oni nie potrafili znać tego odpowiedniego czasu. Oni bardziej byli zainteresowani tymi, tymi ziemskimi rzeczami niż duchowymi. K15 wiersz. Czytamy pod koniec. Uszedł znowu na górę sam jeden. Panie Zutąd chodzi, ale on zabiera uczniów z tego miejsca pokuszenia. Uczniowie też byli tym zarażeni, ale on ich przymuszał, żeby odeszli. Mateusza. Któreś tam y I zaraz wymóg na uczniach, że wsiedli do łodzi i, poje i pojechali przed nim na drugi brzeg, zanim rozpuścił lód. Jezus zaś poznawszy, są tu przymioty syna człowieczego, który nie bierze chwały od ludzi. Siedemnasty wiersz pod koniec ciemność już zapadła, a Jezus jeszcze do nich nie przyszedł. Gdyby cały lud przyjął tą dobrą nowinę, to ta ciemność by nie przyszła. o r a z ten wiatr, te ciemne moce wśród tych narodów, które są, do których Pan Jezus przyszedł. Jan opisuje tych rybaków, doświadczonych ludzi, a jednak boją się i pokazują to przed Panem. Gdzie indziej czytamy, krzyknęli, nie rozumieli tej boskiej strony syna człowieczego. Dopiero słowo: Nie bójcie się, ja jestem, uspokoiło ich serca. Jest tu widziany trud i zmaganie z mocami. Ale kiedy on przychodzi, wszystko przed nim ustępuje. W Psalmie 110 czytamy: Lud Twój chętnie pójdzie przed tobą. Mateusza 24. Gdyby te dni nie były skrócone, to żadne ciało by się nie ostało. On przychodząc do swoich pokazuje, kim on jest, i wtedy tym swoim daje ten pokój. Możemy to użyć też do, do nas, praktycznie. Tak jak uczniowie wiosłowali i nie p r z e s t a w a l i to wtedy przyszedł im Pan Jezus z pomocą. Zachariah 13, 8. I stanie się w całym kraju, mówi Pan. Dwie trzecie zginą i pomrą, a tylko trzecia część pozostanie z nim. Tę trzecią część wrzucę w ogień i będę ją wytapiał, jak się wytapia srebro. Będę ją próbował, jak się próbuje złoto. Będzie wzywać mojego imienia i wysłucham ją. Ja p o w i e m moim jest ludem, a on odpowie: Pan jest moim Bogiem. Najpierw widzimy tą biedę, a potem błogosławieństwo. Izrael będzie przeżywał ten czas ucisku. Najpierw nikt mu nie pomoże, ale w końcu przyjdzie pan z Syjonu i ich wyratuje. Jest tu widziana ta piękność. Jeśli porównamy wiersz w i e 20. To Mateusz mówi: Ufajcie, ja jestem. Tutaj tego nie widzimy, ale raczej to, że oni się bali. I mówi: Nie bójcie się, ja jestem. To jest takie słowo pełne pokrzepienia, działające na nasze serca. I on do każdego z nas mówi: Nie bój się, ja jestem, ja jestem z Tobą zawsze. My czasami o coś prosimy w modlitwie, ale trochę w, to, w tym wątpimy, że się to stanie. I kiedy naprawdę On przychodzi z pomocą, to nie dowierzamy, że Pan przyszedł z pomocą. To jest takie ludzkie, że wtedy strach nas oblatuje. Gdyby to było całkowicie złożone na Niego, w zaufaniu. To by przyszła radość, a nie strach. Prowadzimy czasami wielkie wysiłki w pracy. Nie mamy czasu dla Pana. Nawet nie dajemy takiej myśli. Wykorzystujemy nasz czas wolno, wolny na odpoczynek, ale z dala od Pana. Nie opuszczamy. Naszych komórek, telefonów, by czasami coś nie przepadło, jak że nie mamy żadnego zaufania do tego, który może wszystko uczynić. o i e r s z e d m i o t Chętnie więc zabrali go do łodzi, a łódź od razu przybiła do brzegu, do którego płynęli. Pan chciał przyjść do swoich, i swoich go przyjęli. Wzięli go do łodzi, ale to tylko proroczo, mamy to pokazane. Ale to się stanie dopiero w tysiącletnim królestwie. Zanim on przyszedł do łodzi, to oni musieli najpierw się sami wzmagać. To widać to opuszczenie Izraela że teraz, się sami, że teraz są uciskani przez narody z zewnątrz. Ale Pan nie zapomniał o nich i w końcu do nich przyjdzie. Ale teraz to jeszcze nie jest ten czas. Ratunek przyjdzie, kiedy wszelka nadzieja zniknie. Dlaczego nam tak się to wydaje, że jesteśmy całkowicie sami? To wtedy Pan przychodzi o tej czwartej straży nocnej, czyli nad ranem, ale też widzimy, że on przychodzi do tej resztki, bo większość. Nie chciała go takim przyjąć. To tyle, co udało mi się zapamiętać, zapisać i przekazać. Niech Pan da to słowo pod rozwagę i niech darzy błogosławieństwem. Wspomnieć Andrzeja, który w Ewangelii Jana w ogóle jest wymieniany w pierwszym rozdziale, przyprowadza swojego brata Szymona Piotra do pana Jezusa. Tutaj przyprowadza tego małego chłopczyka do pana Jezusa. I co jest takie dziwne, że jakieś zimy do więzienia. Mamy też takiego Andrzeja, który nic nie mówi. Który tak się może m y nie wymąża, ale zawsze kogoś przyprowadza. I możemy potem widzieć po tym Andrzeju, że jest na służbie u Boga. Tu po tym właśnie, po tym, który tutaj jest w Biblii. Bo on przyprowadził Szymona Piotra, a ten Szymon Piotr przyprowadził. Najpierw trzy tysiące, później pięć 5000, możemy powiedzieć, ludzi do Pana. I tak dajmy się użyć. I nie myślmy, że musimy robić to, co Piotr robił głosić Ewangelię, opowiadać ludziom, ale mamy ludzi przyprowadzić do yy, Pana Jezusa. A Pan Jezus uczyni z tym Piotrem według swojej yy, myśli. Ten mały chłopiec jest tak samo takim do, bardzo dobrym przykładem dla ludzi. Małych dzieci, dla y, dla po prostu dla młodzieży, którzy też y, mają coś mieć dla Pana. I on to miał sobie zjeść, a jednak zostawił. I jednak widzimy, że to całe swoje śniadanie oddał Panu i to tak było wiele dla innych. Miejmy to też na względzie, że y, nie chcieliśmy wykonywać y, pracy za innych. Albo nie myśleć, że, prostu, że to co ja robię to jest niczym, bo to jest właśnie bardzo wiele. Te małe nic dla Pana bardzo wiele znaczy. Jeszcze jedna rzecz tu jest taka, można powiedzieć, znamienna, która też została wspomniana o tej dobrej atmosferze: <śmiech> <śmiech> że nieraz my siadamy do stołu, kochani. I modlimy się w pośpiechu. Ale Pan Jezus najpierw kazał wszystkim usiąść, a później dopiero złożył dziękczynienie. Miejmy te pięć minut czasu na to, żeby naprawdę usiąść w bardzo dobrej atmosferze na tej łące i podziękować Panu. A to przynosi wiele błogosławieństw, bo widzimy, oni usiedli do niczego, nic nie mieli. Zostało podziękowane i mieli bardzo wiele. I tak samo m o ż e a powiedzieć ze sobą: Boże, że przychodźmy na to miejsce tutaj, siadajmy i nie myślmy, że dzisiaj po prostu nic nie będzie. Bardzo dobrze by tak było, gdybyśmy tak wszyscy myśleli. Myślmy po prostu o tym, że Pan nam da. I może tak, ten b r a n który wstanie, to myślimy: cóż on to może powiedzieć. Ale nie myślmy o tym bracie, tylko myślmy o Panu, że, po prostu, że Pan o prostu p może użyć nawet tego małego, tego nic nieznaczącego, po to, żeby właśnie nam serca zmienić. My musimy się zmieniać. Nasze serca muszą się zmieniać. Nie myślmy, że muszą się zmieniać mojego brata lub mojej siostry. Nie, nie chciejmy zmieniać po prostu innych naszym nastawieniem, ani naszym myśleniem, ani naszym mówieniem. To my musimy się osobiście zmienić przed Panem. Ten fragment z Jana z Od 16 do 21 jest także pięknym obrazem. Oprócz tej proroczej wymowy, którą już wspomnieliśmy, jeśli chodzi o zbawienie człowieka. My też, tak jak wspomina list do Efezjan, chodziliśmy w Grzechach i Upadku i byliśmy też w Królestwie Ciemności, jak wspomina list do Kolosan. I tutaj ci uczniowie są w Łodzi. W Łodzi bez Jezusa i jest ciemno, i jest źle. Jest burza, morze się burzy. Yy, Izajasza wspomina, że ludy są jak wzburzone morze. I generalnie to jest taka sytuacja, że jesteśmy w naturalny sposób ludźmi tego świata w ciemności bez Jezusa. I nie ma szansy na żaden ratunek, bo sobie teraz wyobraźmy kiepska łódź, morze wzburzone, ciemno. Dzisiaj to może byłyby jakieś jeszcze środki ratunkowe, jakieś kamizelki, inne cuda, ale w tamtym czasie po prostu była woda, ciemno i zimno, mokro. I niebezpiecznie, po prostu szło się na dno. Tak samo jest z człowiekiem, który jest niezbawiony. On nie ma żadnej nadziei, dopóki nie pojawi się Pan Jezus. I widzimy tutaj, że 21 i 20. Pan Jezus mówi: Nie bójcie się. Nie bójcie się. W żaden sposób nie mamy powodu, żeby się bać, jeśli z nami jest Pan Jezus. I jak on wszedł do łodzi, to od razu przybiła do brzegu. No, mieli bardzo daleko do tego brzegu, ale w momencie, gdy Pan Jezus znalazł się w łodzi, ona od razu przybiła do brzegu. Dokładnie jest tak z nami. W momencie, gdy przyjmujemy Pana Jezusa do swojej łodzi, do swojego życia. To wszystkie cele na Ziemi zostały już zrealizowane. Następnym punktem jest już niebo. Już na Ziemi nie mamy nic do roboty. To już jest wykonało się. To już jest całkowicie zabezpieczone. Łódź przybiła do brzegu. Bez Jezusa moglibyśmy jeszcze dryfować w tej burzy. Może nawet 100 lat, może 80, może 20, może 5 lat. Z jezusem, cel życia jest zrealizowany.、211. I'm b e t t e r、yeah. Yeah.